Czy Święty, ja chodzę do szkoły baletowej. Czy to jest możliwe, żeby tańcem wielbić Boga? Nie. Czy, A wstań do tej czy ojciec Święty łowił łebę? Jeśli tak, to jaką rybę największą złowił na mucha? Co? Y, mój malutki braciszek jest w niebie u Pana Jezusa. Czy jak się modlę do niego, żeby mi coś pomógł, to czy to jest możliwe, że on mi to pomoże? Nie wiem. Czy papież lubi małe dziewczynki z warunkoczykami? Z albo bez Warkoczyków. Po co wybierać? Najlepiej zabrać obie. Czy ojciec święty się czegoś bai? No. Czy ojciec święty lubi być papieżem? Co? Co ojcu świętemu się nie podoba w Polsce? Spinak. Czy papieżowi się często psuje samochód? Jeszcze jak? Czy ojciec święty lubi swoje podróże? Ja nie wiem. Proszę, ojciec no, świętego, jaką ojciec święty napisał według siebie najlepszą sztukę? Nie, nie wiem. A czy papież, a czy papież e, lubi to rzuć? Tak jak pan już powiedział, fajnie Jaki jest. ojciec święty <laughs> miał najładniejszy sen? No jak prezydent Bałęsat czeka z rządem na lotnisku. Czy ojciec święty lubi przyrodę? Co mam robić?